Witam, słuchacie kolejnego odcinka podcastu Ruszaj się Bruno Tak w ogóle to miałem zamiar ten podcast nagrać już wczoraj Ale postanowiłem obejrzeć, zaległe, o, obejrzeć zaległą galę Oskarową. No i mi się przeciągnęło i nie miałem potem czasu żeby nagrywać yy, Nie oglądałem gali oscarowej na żywo no bo ktoś tam gdzieś w Stanach dawno, dawno temu wymyślił, że musi się to odbywać w niedzielę i u nas jest wtedy po pierwszej w nocy, kończy się to nad ranem, więc ja niestety pracuję, muszę chodzić do pracy i nie mam szans normalnie, to gdyby, gdybym miał normalnie oglądać, to bym musiał brać urlop na poniedziałek, tu byłby problem, więc nie ma szans, żeby obejrzeć normalnie, ale można sobie potem gdzieś to potem poszukać i na szczęście i obejrzeć, znając wyniki, co prawda, ale to nie jest często też najważniejsze. Ja akurat lubię tą nudną galę oglądać, lubię się katować tym, co widzę na ekranie, i jakoś mi z tym dobrze. w ogóle to powinni przenieść to na sobotę i wtedy więcej ludzi by mogło sobie obejrzeć, moim zdaniem. No ale to niestety Amerykanów nie obchodzi, czy ktoś to ogląda w Europie, czy gdzie indziej na świecie. To jest gala amerykańska dla Amerykanów i, i wstawiają tam swoje reklamy i, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze... Yy... No i takie spostrzeżenia może o tych Oscarach najpierw. Bo dzisiaj, a właśnie, bo dzisiaj postanowiłem z, y, zrobić taki odcinek blogowy. Takie tam gadanie do mikrofonu. Więc y, spostrzeżenia o, o Oscarach. Od razu się chciałem przyznać, że z, z filmów nominowanych do Oscara widziałem tylko jeden. Y, ale za to zwycięzcę. Argo. Więc... Y... Muszę nadrobić tą resztę całą, no, ale nie mam czasu, nie mam czasu niestety. Więc o filmach nie bardzo mogę się tu wypowiedzieć o tym, kto jakie miał szanse i kto co powinien dostać, ale tak ogólnie o całej imprezie. Przede wszystkim chyba wydaje mi się, że za długa była, bo 3,5 godziny ponad trwała. Zazwyczaj chyba w 3 godzinach się mieszczą, tym razem przeciągnęło się to wszystko. I co mi się podobało, co mi się nie podobało. Właśnie to takie dłużyzny. I yy, jakaś taka ta gala była niespecjalnie szałowa. Yy, prowadzący próbował błyskać dowcipem, ale nie zawsze mu to wychodziło. Tam jakieś ciężkie dowcipy były yy, czasami. Ale ja jakoś pospodziewałem się, że to będzie jakoś lepiej poprowadzone. Yy, najbardziej co mi się podobało, co mi utkwiło tak na świeżo, naj, najgłębiej w pamięci, no to występ aktorów, którzy występowali w muzykalu Nędznicy. No to naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie. pełne katosu, bla, bla, bla, śpiewy, wszyscy aktorzy z, główni z tego filmu wyszli, zaśpiewali jedną z piosenek z Nędzników, wyglądało to bardzo fajnie, tam flagi się powieszały, naprawdę zrobiło to na mnie bardzo pozytywne wrażenie, aż na tyle pozytywne, że kurczę, chyba pierwszym filmem, który będę starał się obejrzeć, Teraz z tych, z tych oscarowych będą właśnie nędznicy. Ja szczerze mówiąc lubię musicale. Lubię. Znaczy się zależy jak się trafi. W Jednym z moich ulubionych filmów na przykład jest Moulin Rouge. No to tak, takie dziwne. Może, ale bardzo, bardzo lubię ten film. Mam bardzo fajne wspomnienia. Może dlatego go tak lubię, ale no po prostu Moulin Rouge jest u w top 3 chyba. W ogóle ever. No. Yy, a tak w ogóle piosenek to. Piosenki w Oscarach to dla mnie jest pomyłka. O, to z innej strony teraz. W ogóle nominowanie piosenek. Yy, to jest. Nie wiem, to jest jakieś. Nie wiem, to są nagrody filmowe i, a piosenki nie sobie śpiewają na, na jakichś nagrodach MTV ludzie albo gdzie indziej. Innych nie, nie znam się, nie jestem już nowoczesny, świat w tej dziedzinie pognał gdzieś do przodu, ja zostałem z tyłu i piosenek tych nowych już za bardzo nie słucham, jak to stary dziadyga, zostałem w latach tam 90., -tych, 80., -tych, chociaż wiadomo, nowości czasami się trafiają fajne, fajne perełki. No ale wracając jeszcze do Oscarów i piosenek, no kurczę, kto to w ogóle wymyślił, żeby nominować piosenkę. Wybierają potem trzy piosenki, z których jedna jest 100% pewna zawsze. Przeważnie 100% pewna i no i zawsze wygrywa. No. Więc mm. muzyka rozumiem, ale piosenki nie, to jest, dla mnie, to jest dla mnie najmniej potrzebna w ogóle kategoria, jeżeli chodzi o rozdanie Oscarów. Z występów tych podziękowań, tych, tych speechów, przemów, najlepszy był, jak dla mnie, Daniel Day-Lewis, który otrzymał po raz trzeci nagrodę za najlepszą rolę męską. No i jego, jego przemowa była... Fajna, z jajem, luźna, nieoklepana, nie podziękowania takie tylko dla tych wszystkich bla bla bla bla bla. O, o, podziękowania oczywiście też były, ale wszystko to było tak fajnie jakoś przez niego y, wypowiedziane, że, że umknęły te podziękowania gdzieś bokiem, a, a Daniel Day-Lewis okazał się dość dowcipnym facetem i ja wcale bym się nie pogniewał, gdyby to on prowadził galę Oscarową. A, teraz może minusy, może. To może minusy. Ja przepraszam za taki chaos, ale dawno nie, nie gadałem tak po prostu do mikrofonu. Zawsze jakiś przygotowany miałem coś tego, a teraz taki po prostu jadę z marszu. Dość dużym minusem, jak dla mnie, było przy nominacjach do głównej roli męskiej. Pokazali fragment Lotu. O, lot to też jest akurat film, który widziałem ale on akurat nie kandydował nigdzie indziej, tylko Denzel Washington, który zagrał rolę w tym filmie, miał nominację do głównej roli męskiej. No i pokazywali, jak to zwykle bywa, fragmenty filmów. I kurczę, w locie pokazali, dobrze, że ja widziałem ten film, bo pokazali tam naprawdę kluczową, kluczową scenę i tak zaspoilerowali ludziom, którzy nie oglądali tego filmu, że, że bardziej chyba nie mogli. Więc no to był dla mnie duża wtopa, jeżeli chodzi o, o te fragmenty, te, te, te trailery. To po prostu końcówkę filmu i najważniejsze chyba w, w sumie dwa zdania, które wypowiedział Denzel Washington w tym, w tym filmie. Kluczowe dwa zdania, które wypowiedział Denzel Washington w tym filmie i pokazali. No to trochę dziwne. No dobra, jeszcze może o głównym zwycięzcy, czyli filmie Argo. Muszę wam powiedzieć, że sprawdziłem, wstecz sobie klikałem, klikałem, klikałem, żeby zobaczyć, ile razy zdarzyło się, że film, który wygrał Oscara za najlepszy film, nie miał nominacji reżysera. I znalazłem, że zdarzyło się to, Cztery razy razem z tym z Argo, yy, czyli wcześniej tylko trzy razy w historii rozdań Oscarów. Ostatni raz w 1990 roku był to film Wożąc Panią Daisy. Chyba tak, nie zapisałem sobie, wziąłem się na pamięć, zdałem. Wożąc Miss Daisy, tak? <śmiech> no a wcześniej to przed wojną były dwa filmy. Na pierwszej gali oscarowej film Skrzydła i później chyba w 30 drugim roku jeszcze jeden, nie pamiętam teraz tytułu. Więc 90% przypadków, bo tak klikałem sobie wstecz, wstecz, wstecz i sprawdzałem sobie, 90% przypadków yy, zwycięzcy, no to jest też od razu nagroda dla reżysera. Pozostałe 9%, no to będzie reżyser nominowany, a film zwycięża, a ten 1% z tych wszystkich gali to właśnie taka sytuacja wydarzyła się w tym roku, gdzie Argo zwycięża w kategorii najlepszy film, a reżyser nie jest nawet nominowany. Co do Argo mam mieszane dosyć uczucia, bo ten film generalnie bardzo mi się podobał. Ale najbardziej podobał mi się klimat, jaki oddał, oddał właśnie Affleck. Klimat tych czasów, jak ludzie wyglądali, jak się zachowywali, praca kamery, wszystko po prostu było tam dopracowane w naprawdę w najmniejszych szczegółach, jeżeli chodzi o charakteryzację, o, o scenografię. No naprawdę byłem pod dużym wrażeniem, czasami oglądało mi się to jakby naprawdę to był film, chociaż kamera wiadomo jest, jest inna, zastosowana, ale oglądało mi się to jakby było właśnie... W Kręcone w latach 70., końcu, końcu lat 70., jakiś film z, z Newmanem, czy tam z. O, jak ten aktor drugi miał na, nazwisko. No właśnie, zapomniałem, no nieważne. W każdym razie świetny klimat, świetna charakteryzacja. Historia niebanalna, naprawdę ciekawa, ale kurczę, czegoś mi zabrakło. Ja Nie mogę jeszcze ochwycić dokładnie czego. Może od pomysłu do wykonania jakoś to tak za bardzo mi szybko zleciało. Może za mało w tym było jakiejś takiej zagadki i tajemnicy. No sam nie wiem, coś czegoś w tym filmie zabrakło, a końcowa scena, ja nie chcę tu za bardzo zdradzać, no to wkurzyła mnie trochę, bo taka była no, nierealna. Nie, nie chcę zdradzać, nie chcę zdradzać na czym polegała ta nierealność. Albo kto, yy, kto nie oglądał filmu, to niech na chwilę zatknie uszy. Ja tylko powiem yy, teraz po cichutku, fajnie, szybko, yy, po, za pół minuty możecie od, od, od uszy odsłonić. Yy, scena, kiedy samolot startuje i gonią go jakieś samochody. No kurczę, z, taki bek odrywa się. Z, od ziemi z prędkością ponad, grubo ponad 200 km na godzinę, a oni go tymi, tymi tam gazikami, tymi jeep, jeep, jeepami doganiali. No, no to trochę takie głupie było. No dobra, no dobra to mi się wydawało takie właśnie yy, jedyny taki ząk w tym filmie. A tak poza tym, no tak jak mówię, klimat, charakteryzacja, scenografia super. Yy, I na końcu, jak właśnie pokazywali prawdziwych ludzi i aktorów, to niektórzy naprawdę byli idealnie odzerowani jeden do jeden. No gościu ten taki łysawy w okularach to po prostu wyglądał jakby po prostu żywcem wzięty z, z jego prawdziwego paszportu przeniesiony na, na, na, na film. Także nie wiem jak reszta filmów, nie wiem czy temu filmowi Argo właśnie się nareżało, ta nagroda, operacja ARGO po polsku, tak? Musieli y, polscy tłumacze dodać y, słowo operacja, żeby było wiadomo, o co chodzi. No nie, taki zabieg trochę bez sensu na moje. No ale czasami tak bywa. Więc y, nie mogę porównać do innych filmów. Następny w kolejce będzie Nędznicy, będzie na którego się najbardziej nastawiłem i życie, życie Pi, bo też film dużo nagród złapał, więc jestem ciekawy tego, jak bardzo może wciągnąć film, kiedy, w którym jest szalupa, chłopak i tygrys. No zobaczymy. i to by było dzisiaj na tyle dzisiaj taki krótszy odcinek niż zazwyczaj no taki akurat nie jestem za bardzo w formie jeszcze znalazłem takie ciekawe obliczenia ja lubię różne cyferki lubię różne podsumowania i statystyki i na stopklatce znalazłem wyliczenia takie Oscary w liczbach no nie będę tego wszystkiego wam czytał bo sobie możecie sami przeczytać ale z takich ciekawych i fajnych rzeczy to 453 miliony dolarów kosztowały w sumie wszystkie filmy rywalizujące o Oscara dla najlepszego filmu a podobno oglądało transmisję Oscarów w amerykańskiej telewizji ponad 40 milionów widzów a wszystkie filmy, które były nominowane do najlepszego obrazu, trwają w sumie 1218 minut. Także czekam je jeszcze ponad, grubo ponad 1000 minut oglądania. Więc biorę się za oglądanie, was też zapraszam do kin i to już dzisiaj na tyle słuchaliście podcastu ruszę się Bruno i do usłyszenia do następnego razu